Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 31 dzień marca, jest 12. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Zabił instruktora strzelnicy, a ukradzionej broni chciał użyć także poza nią. Prokuratura zakończyła śledztwo dotyczące tragicznych wydarzeń z udziałem młodego mężczyzny. Niemiecki pilot bał się, że straci licencję, dlatego popełnił samobójstwo rozbijając samolot. Badający sprawę właśnie taką wersję mają w tej chwili uważać za najbardziej prawdopodobną. Silny wiatr, co najmniej do czwartego. W przypadku trach obowiązuje wysoki stopień zagrożenia lawinowego tragiczne wydarzenia na strzelnicy w Chorzowie będą miały swój finał w sądzie. Akt oskarżenia jest już gotowy. We wrześniu ubiegłego roku 25-letni mieszkaniec Kielc wypożyczył broń, kupił amunicję i rozpoczął strzelanie do tarczy. Gdy w pomieszczeniu został sam na sam z instruktorem, odwrócił się i oddał kilkanaście strzałów w jego kierunku. 46-letni mężczyzna zmarł na miejscu. Potem 25-latek spakował do torby kilka rodzajów broni i zamierzał wyjść, ale na drodze stanął mu właśnie Właściciel strzelnicy doszło do wymiany ognia. Co jeszcze ustalili śledczy? Mówi o tym Andrzej Sikora z prokuratury w Chorzowie. Na podstawie całości postępowania przeprowadzonego jasno wynika motyw takich działania, że mężczyzna ten chciał zabrać z terenu strzelnicy broń i amunicję. No i gdzieś tam przewijają się w jego wyjaśnieniach takie strzępy informacji, że miał tej broni zamiar użyć na terenie sąsiednich miast, z tym, że nie precyzuje ten mężczyzna żadnych innych okoliczności związanych z zamiarem użycia tej broni. On no, mówił, że chciał tej broni użyć. Natomiast nie potrafił sprecyzować tego gdzie, kiedy i w stosunku do kogo. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa według biegłych. W chwili zdarzenia był poczytalny, więc resztę życia może spędzić w więzieniu. Pilotem, który wszystko na to wskazuje, pilot, który wszystko na to wskazuje, celowo rozbił samolot o zbocze góry we francuskich Alpach, kierował nim strach przed utratą licencji. Niemiecki dziennik Bild pisze, że według śledczych badających katastrofę, to w tej chwili najbardziej prawdopodobna wersja zdarzeń. O kolejnych ustaleniach na temat Andreasa Lubica z Berlina, Wojciech Szymański. Jak czytamy, z powodu problemów ze zdrowiem Andreas Lubitz chciał zrobić sobie przerwę w pracy. Nie chciał jednak iść na zwolnienie lekarskie, bo to mogłoby zagrozić jego licencji pilota. Próbował też uniknąć diagnozy wskazującej na problemy psychiczne, dlatego leczył się u kilku lekarzy jednocześnie. Niemiecka prokuratura podawała wcześniej, że w mieszkaniu mężczyzny znaleziono liczne zwolnienia lekarskie, w tym jedno obejmujące dzień katastrofy samolotu. Linia Germanwings zapewniała, że pilot nigdy nie przekazał ich pracodawcy. Śledczy informowali także, że Lubic leczył się w przeszłości psychiatrycznie, bo miał myśli samobójcze. Chodzi o okres zanim zaczął pracę jako pilot Germanwings. Wojciech Szymański, Polskie Radio Berlin. W katastrofie, do której doszło tydzień temu, zginęło 150 osób. Tysiąca ludzi bez prądu, kilkadziesiąt uszkodzonych domów. To są skutki silnego wiatru, który wieje od wczoraj i niestety da się we znaki także dzisiaj. Na terenach województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego oraz łódzkiego lokalnie wiatr może osiągać prędkość do 100 km na godzinę. I taki mocny wiatr Spodziewany jest do czwartku, zacznie słabnąć w piątek. W Tatrach obowiązuje trzeci wysoki stopień zagrożenia lawinowego. Wyjątkowo niebezpiecznie jest powyżej 1700 metrów, bo tam wieje z prędkością do 120 km na godzinę. Na poprawę na razie się nie zanosi, ostrzega dyżurny ratownik Topru Andrzej Maciata. Na pewno należy się spodziewać wzrostu zagrożenia lawinowego, na jaką skalę trudno w tej chwili jeszcze ocenić, ponieważ prognozy, warunki się bardzo dynamicznie zmieniają. Zarówno możemy się spodziewać tutaj większych opadów, jak i mniejszych. Przy tak dynamicznej zmianie pogody te prognozy mogą się nie sprawdzać. W górach pada dziś także śnieg. Silny wiatr unieruchomił kolejkę linową na Kasprowe Wierchi i koleje krzesełkowe w kotłach gąsienicowym i goryczkowym. Ciężki sprzęt wojskowy wcale nie został wycofany ze strefy konfliktu na wschodzie Ukrainy. Takie informacje już oficjalne przekazują obserwatorzy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Sprzęt w okolicach linii frontu zostawili i separatyści, i Ukraińcy. Piotr Pogorzelski. Obserwatorzy w swoim raporcie piszą, że na terytoriach kontrolowanych przez Kijów koło Nowachy i miejscowości Złote oraz Hirskie zauważyli 155 mm haubice oraz czołgi. Z kolei na terenach samozwańczej Republiki Ługańskiej zanotowano 12 122 mm haubic. Separatyści odmówili także informacji, gdzie wycofali ciężki sprzęt wojskowy. Najbardziej napięta sytuacja panuje koło miejscowości Szyrokine pod Mariupolem. Ukraińcy byli ostrzeliwani tam przez całą noc bojów że podjęli także nieudaną próbę szturmu. Tymczasem w wywiadzie udzielonym rosyjskiej redakcji BBC jeden z dowódców oddziałów specjalnych separatystów, obywatel Rosji Dmitrij Sapożnikow, przyznał, że wszystkimi większymi operacjami kierują rosyjscy wojskowi. Żołnierze także biorą w nich udział. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. I teraz to wszystkie informacje. Na kolejne zapraszamy w Trójce o 13.00. Cztorkowe popołudnie pochmurne z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach, jak już mówiliśmy, pada śnieg. Na zachodzie dziś lokalnie burze i wszędzie silny wiatr. Najcieplej na Dolnym Śląsku, tam 11 stopni, w centrum około 7, na północy 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 Program trzeci Polskiego Radia. Tam. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. 8 minut po południu. Kłaniam się państwu. Witam. 1 kwietnia minie 6 miesięcy rządów gabinetu pani premier Ewy Kopacz. Jak ocenimy pół roku tego rządu? Jak komentuje tygodnik Wprost: Na półrocze rząd przygotował show. Spektakularna forma ma przykryć niespełnione obietnice z ekspozy. Za rządowe podsumowanie odpowiedzialny będzie Michał Kamiński, szef Centrum Informacyjnego Rządu, sam mający problem ze swoim wizerunkiem. Ale zanim uczyni to rząd spróbujmy pokusić się o ocenę Komentatorzy wskazują na to, co się udało. Po wielu dyskusjach rząd przyjął ustawę regulującą in vitro. Fakt, że przez wiele lat jako jedyni w Unii nie mieliśmy regulacji tego typu był co najmniej dziwny. Rząd zareagował na rosyjskie embargo. Na ochronę miejsc pracy w firmach, które ucierpiały w wyniku embarga, znalazł 500 milionów złotych. Do 2% PKB podniesiono kwotę, która zasili polską armię. Zatem Ministerstwo Obrony czeka, a w najbliższych latach czekają spore zakupy. Rząd zapewne pochwali się prowadzoną polityką społeczną. Większe świadczenia trafią do dzieci korzystających z zasiłków. Dzieci osób nieubezpieczonych od przyszłego roku będą przez 12 miesięcy wspomagane specjalnym świadczeniem. Zapewne pojawią się, pojawi się wątek nowych uprawnień dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o czym niebawem porozmawiamy. Dziś pytanie, czy po 6 miesiącach rząd można ocenić pozytywnie. A moim gościem jest pan Piotr Borys. Były europoseł Platformy, doradca ministra spraw zagranicznych. Witam pana, kłaniam się. Witam pana, witam państwa, bardzo serdecznie. Wątków i spraw sporo. Zapewne w pana ocenie te sześć miesięcy rządów premier Kopacz wypada dobrze, pozytywnie, prawda? Myślę, że to jest zbieżne z większością ocen Polaków. Ja przypomnę, że, że pani, pani premier pół roku temu dała bardzo ambitne założenie polityki rządowej I, i faktycznie dzisiaj będziemy świadkami tego podsumowania. O godzinie 14 pani premier przedstawi Podsumowania. Dzisiaj już, już wiemy, że blisko 50% tych deklaracji zostało zrealizowanych. 1 października ubiegłego roku w ekspoze padło wiele obietnic, jak pan wspomniał. Między innymi padło i takie zdanie, prawo gospodarcze ma być tworzone dla 99% uczciwych obywateli, a nie dla 1% cwaniaków. Czyli zakładamy, że obywatel nie chce na siłę za każdym razem oszukiwać własnego państwa, prawda? No tak, to jest kwestia zaufania do, do naszych obywateli. To dlaczego rząd nie chce przyjąć w takim razie zasady, by wątpliwości w sporach administracja obywatel, urząd skarbowy obywatel były rozstrzygane na korzyść obywatela po prostu? Ale przypomnę, że, że ostatnie zmiany pozwalają na to, że każdy z obywateli, który, który ma określony problem w interpretacji, może zapisać swoje wątpliwości w pytaniu, przesłać takie pytanie z tezą, którą, którą, którą sobie stawia i w momencie, kiedy... I liczyć na odpowiedź. Jeżeli takiej odpowiedzi nie ma, to wówczas, zgodnie z przepisami, które zostały zmienione, jest to opinia, która jest wiążąca na jego korzyść. Nie zmienia to faktu. Dro... Fakt Dobra. możliwości zadania Fakt. pytania nie zmienia sytuacji obywatela, że zawsze jest na przegranej pozycji. Dlaczego nie wprowadzić żelaznej zasady, że w razie jakichkolwiek wątpliwości rozstrzygamy spory na korzyść obywatela. To proste. Ale wątpliwości mogą być przecież różne. Są tryby odwoławcze. Natomiast naprawdę ta zasada, w której obywatel może napisać... Mówienie w Polsce, wie pan, e, o trybie odwoławczym to jest duża odwaga. Wie, wie pan, ale mamy, mamy system prawny, w którym, w którym pani premier zapowiedziała kodyfikację całego systemu podatkowego, to jest, to jest duże wyzwanie, natomiast w tych takich najprostszych rzeczach, kiedy mieliśmy do czynienia wielokrotnie wcześniej przecież z kumulacją różnych kontroli, tak, kiedy prawo w wielu przypadkach było niejasne. I dalej od, tak od, od będzie, od, od pamięta od, od pan od, słowa na, pana ministra na tej, na tej, na tej, na tej. Kapicy o tym, że 80% kontroli I, powinno się kończyć pozytywnie, czyli karą dla przedsiębiorcy? Nie, ja, ja Na uważam, tym że... będziemy budować ja zaufanie ja obywatel państwu? Ja uważam, że my powinniśmy budować system, w którym, w którym jednak obywatele, którzy przecież wytwarzają najwięcej dóbr w naszym kraju, płacą podatki, aby ten system sprzyjał przede wszystkim tym, którzy są uczciwi i wie pan i to i mam nadzieję, że, że, że, że zapowiedź kompleksowych zmian w kodeksie w kodeksie podatkowym, w pan mówi który przypadku O ordynacji podatkowej, system, tak? Którzy płacą podatki. Mówimy o ordynacji podatkowej. Tak, o mhm. ordynacji podatkowej. I to pan ten system, w którym naprawdę jesteśmy w stanie, kiedy mamy swoje wątpliwości, zadać pytanie i rozstrzygać to na, na własną korzyść, to już jest naprawdę spora rewolucja, która w wielu przypadkach. Tyle, e, że wie pan. E, u, uchroniła wielu, w, wielu potencjalnych przedsiębiorców przed, przed, przed karami. Uważam, że to jest dobre rozwiązanie. Tyle, że wie pan, co zapowiada pan minister Szczurek, że jeśli nowa ordynacja podatkowa, to najwcześniej za dwa lata. To, wie pan, to, to wymaga, to wymaga, to wymaga prac i, wie pan, skodyfikowania wszystkich przepisów, uproszczenia wszystkich przepisów. Mam nadzieję, że że do tego włączy się zarówno ten, jak i przyszły parlament, ale ch chciałbym jeszcze bardzo króciutko powiedzieć o tym podsumowaniu e, sześciu miesięcy, bo mhm. tam padło bardzo wiele różnych e, konkretnych deklaracji ja chciałbym chociażby powiedzieć, że, że, że wiele przepisów, na przykład ta zasada złotówka za złotówkę, pamiętamy protesty, protesty słuszne zresztą przecież rodziców, którzy przekraczali nawet o złotówkę. Jak próg, pan zauważył, próg, próg, wspomniałem o tak, tym tak, tak, tak. w swoim expose na początku programu. Dokładnie. I to, i to, jest, to pokazuje, że wiele konkretnych problemów zapowiedzianych w ekspoze. Jest, jest realizowany. No wśród problemów, m.in. te związane na przykład z publiczną ochroną zdrowia, prawda? Na no przykład tak, pakiet, pakiet, pakiet, kolokowy, pakiet onkologiczny. Czy można zaliczyć do sukcesów? Niedawno działanie pakietu skrytykowali bardzo mocno wybitni specjaliści, lekarze, onkolodzy, którzy napisali w tej sprawie specjalny list do pani premiera. Wie pan, za założenie, w którym, w którym Polacy byli w, w końcowej stawce dostępności do szybkiego szybkiej diagnostyki chorób raka, które przypomnę powoduje najwięcej przypadków śmiertelnych. Z tym należało coś zrobić. Dzisiaj problem był taki, że, że, że, że każdy z nas kto trafiał do publicznego systemu był często odsyłany od lekarza do lekarza i nie mógł liczyć na kompleksową konsultację onkologiczną. Nawet jeżeli ten system dzisiaj nie działa idealnie, to jednak skrócenie czasu badań onkologicznych i odpowiedzialność jednego lekarza za, za, za kwestię koordynacji naszego zdrowia, głównie w wykrywaniu, wczesnym wykrywaniu raka, bo to przecież daje szansę na na wyleczenie. To są sprawy, wie pan, które, które ważą o losie tysięcy ludzi, o przeżyciu, więc nawet jeżeli w niektórych przypadkach ten pakiet nie do końca jeszcze zapunkcjonował, to uważam, że że jest to krok jest w to dobrym, dobrym kierunku. Krok, dobry krok w kierunku ograniczenia naprawdę zachorowania, przynajmniej skutecznego leczenia raka. Jak powiedziałem, wątków spraw sporo, zapewne by wiele spraw poruszą słuchacze dziś w telefonach. Polska zobowiązała się do redukcji CO2. Polska energetyka tymczasem nadal opiera się na węglu. Jak to pogodzić z z oczekiwaniami Komisji Europejskiej, z zaleceniami Komisji Europejskiej. Czy mamy wizję bezpieczeństwa energetycznego? Tak, Polska jest krajem bezpiecznym. Przypomnę, że blisko 80% naszej energetyki pochodzi, pochodzi z węgla, zarówno tego brunatnego, jak i kamiennego. To wiemy, ale Biliście jeżeli jednej... utrzymamy taką sytuację my na musimy, przyszłość, to, musimy, tak. no to ceny, w... ceny energii nas zjedzą i zamordują polską gospodarkę, ponieważ będziemy płacić kary. Dzisiaj tak naprawdę jesteśmy po pierwsze krajem, krajem, krajem bezpiecznym, jeżeli chodzi o kwestie wytwarzania energii. To, co stoi przed wyzwaniem dla nas wszystkich, dla Palko, to wprowadzenie dobrego miksu energetycznego. Stąd też m.in. zapowiedź budowy budowy do elektrowni atomowej z celem dywersyfikacji stop, między innymi budowa, która jest zaawansowana w 97% gazoportu. Plus, hmm. plus oczywiście małe... Sam odde, pan, sam pan wspomniał o odnawiany. gazoporcie w Świnoujściu. Okay. Oddanie go do użytku, ślimaczy się. Już jest spore opóźnienie. Nawet nie wiadomo, czy ruszy w tym roku. A przypomnę, że gazowce miały wpłynąć do portu w czerwcu 2014 to prawda. Przypomnę, że, że jakby skala, skala inwestycji to już jest 97%. W wielu przypadkach trwają już odbiory. Myślę, że powinniśmy być cierpliwi w kontekście uruchomienia tej ważnej nitki, która zasili jednak polską energetykę właśnie w płynny, w płynny gaz. Ale to nie wszystko. Chcę powiedzieć również, że że w sporej części przecież środki europejskie, które rząd polski wynegocjował, w wieloset miliardowych kwotach będą przeznaczane także na na ograniczenie, na ograniczenie wynikające właśnie z, z oszczędności budynków, na poprawienie wszystkich wskaźników. Na to będą przeznaczone środki europejskie, które z jednej strony oczywiście mają zwiększać ilość źródeł innych niż węgiel, ale z drugiej strony zmniejszać służycie energii i na to uważam, że, że w tym miksie energetycznym do roku 2020 Polska będzie wyglądała znacznie lepiej niż, niż obecnie, bo wraz z Rumunią i Bułgarią jesteśmy faktycznie w ogonie Europy, bo nasze Nasza energetyka w dużej części opiera się na węglu i przez wiele, wiele lat dalej będzie opierać się na, na węglu. Tego nie zmienimy tak szybko. Ostatnia sprawa, choć sądy oczywiście są niezawisłe, to być może ta sprawa zaszkodzi rządowi trzy lata bezwzględnego więzienia dla byłego szefa CBA. Mariusza Kamińskiego, 10 lat zakazu pełnienia funkcji publicznych. Bardzo surowy wyrok. Zwłaszcza, że sąd tej instancji już w tej sprawie raz Mariusza Kamińskiego uniewinnił. Mam takie wrażenie, słuchając komentarzy, że nawet politycy PO sami są troszkę zaskoczeni, zdezorientowani. Nie uważa pan? Iwan, ten wyrok jest niewątpliwie zaskakujący. A wyrok surowszy od oczekiwań prokuratury, dodajmy. Pełna zgoda. Niemniej jednak musimy pamiętać, że mamy przecież system absolutnej niezależności polskich sądów. Od handlów. tego zacząłem, tak. Oczywiście. I, i, i trudno, jest komentować, trudno jest komentować wyrok sądu bez, bez poznania uzasadnienia. Przypomnę, że w dużej części ta procedura była procedurą tajną I, i niewykluczone, że istniały takie przesłanki, które, które wynikają właśnie z tak, z tak dużej i wysokiej, i wysokiej kary. Myślę, że opinia publiczna z czasem pozna to uzasadnienie i wtedy będzie można w większym stopniu komentować ten, ten wyrok. E, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną no, 13 raz jeszcze Piotr Borys, były europoseł Platformy Obywatelskiej, doradca ministra spraw zagranicznych. Jest moim gościem 20 prawie minut po południu. Dziś pytanie w programie: czy po sześciu miesiącach rząd można ocenić pozytywnie? Siedem trujek na początku 22. Za Małpa przeciw Małpa PolskieRadio.pl Leszek pisze, komentuje. Zaczynam powoli dostrzegać, że rząd ma w nosie oceny e, takich jak ja. A i panie Leszko, może w roku wyborczym akurat nie jest tak źle? 7 trójek na początku: 22-22 minuty po południu. Za, a nawet przeciw. A witam pana, panie Romanie. Halo. No kłaniam się, panie Dzień Kubo. dobry panu. No faktycznie ma pan rację, że w roku wyborczym nie jest tak źle. Piękne słowa, obietnice, tyle tylko, że wie Pan, no ja liczę sobie 69 i, i całą transformację przeżyłem i dzisiaj, wie Pan, jednak mimo wszystko sceptycznie podchodzę do tego, co się przez, przez ten czas dało zrobić, mm -hmm. mając na uwadze e, taki fakt, że mogliśmy korzystać z doświadczeń innych krajów w różnych dziedzinach politycznych, społecznych, gospodarczych, a niestety... 25 lat to jest jedno pokolenie, moim zdaniem, nie do końca zostało wykorzystane. I ja podchodzę do tego, do tych zamierzeń nadal sceptycznie i powiem tak, że gdybym dzisiaj miał o 20 wiosen mniej, to bym nawet światła nie gasił. I bym z tego kraju wyjechał, bo ci, którzy są na górze, niezależnie od tego, jakiej maści politycznej, oni mają zupełnie inną perspektywę i jest super, dobrze. Student trzeciego roku Politechniki Gdańskiej napisał, większość Polaków uważa, że rząd pracuje w sposób dobry. Poczekajmy na wyniki pańskiej ankiety. Po prostu zadufanie w sobie i pycha urzędników władzy państwowej nie zna granic. Panie Marku, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. No ja tak ogólnie mógłbym powiedzmy na trzy z plusem ocenić ten rząd. Tu jest braku czasu, parę... No, znając pana ostrość wypowiedzi często, bo znamy się nie od dziś, to i tak nieźle tak, no powiedzmy, no, pół roku to jeszcze mało, żeby ocenić rząd. To raczej większy jest grzechów jeszcze poprzedniego poprzednika pana Tuska. Pierwsza sprawa, no chciałbym pochwalić panią Kopacz, chociaż nie, nie, nie, nie wiem szczerze mówiąc, na ile to jest zasługa rządu, a ile samej pani Kopacz, załatwienie sprawy in vitro, chociaż ten projekt, który przeszedł w Sejmie jest niedoskonały, to jest to lepsze od no, bezprawia, które trwało 7 lat, to jest, powiedziałbym, zbrodnia poprzedniego rządu było możliwe wszystko łącznie z handlem, nie, zarodkami. E, znaczy, jeśli chodzi, chodzi tak przy okazji... In to dotyczy akurat nie tylko ostatnich siedmiu lat, ale czasów no tak, no, ale, przeszłych również. No, tak, oczywiście można rozliczać dalej, ale, ale powiedzmy mówię o platformie w tej chwili. Jasne. Chociaż finansowanie tak na marginesie 70 milionów finansowanie in vitro z drugiej strony brakuje 20 milionów na zasiłki opiekuńcze dla dzieci niepełnosprawnych i żyjących to naprawdę taki tutaj z drugiej strony mały minus no, błędem dużym było podpisanie pakietu klimatycznego o czym pan wspominał to będzie wykańczać naszą gospodarkę i podwyższać ceny energii no, czy no, taka ogólna jeśli chodzi o samą panią kopać to taka typowa dla platformy hipokryzja czyli wyciąganie dłoni na zgodę jednocześnie kopanie w kostkę na przykład na konwencji pana Komorowskiego, gdzie pod hasłem Zgoda pani, pani Kopacz taką mowę nienawiści wobec opozycji przeprowadziła. Dajmy szansę panie Marku, innym słuchaczom pan Marcin napisał, nigdy więcej nie zagłosuję na platformę, głównie za odmowę podniesienia kwoty wolnej od podatku. Proszę spytać o powody. No, już kiedyś pytałem pan Krzysztof, jeszcze witam pana, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, w samych superlatywach e, trzeba ocenić e, rząd Panie Jawy Kopacz. No, z własnego podwórka Panu powiem, znaczy z własnego przykładu Panu powiem, mm -hmm. bardzo prozaiczny i prosty przykład. E, jesteśmy rodziną, która wychowuje czwórkę dzieci i proszę Pana, jest taka sprawa, że jedna z, z nas tylko pracuje i, i w, w ubiegłym w ubiegłym roku podatkowym mieliśmy ulgi na, na dzieci, tam w wysokości bodajże 1100 zł, że ona dostawała zwrotu tyle, ile potrącono proszę, na podatku. E, czyli tyle dostawała zwrotu, reszta pieniędzy przepadała. Proszę na jakim dziwnym zrządzeniem zrobiono w ten sposób, że w tej chwili dostaniemy oczywiście większą ilość zwrotu pieniędzy, ale proszę na, są małe szanse, żebyśmy się załapali na zasiłek rodzinny, bo kwota po prostu dwukrotnie przekroczy e, tą kwotę, którą wcześniej żeśmy otrzymywali, no i zwiększą się dochody i nie łapiemy się na zasiłek. Widzi Pan, jest pięknie, proszę na mydlenie oczu. E, pan prezes Kaczyński, co powiedział na temat Pani wykopać, że jest urbanem, Chudnicy, to jest ba małe słowo, to jest pani, e, e, pani Goebbels w spódnicy, Tyle mogę powiedzieć. Dziękuję. Oj, oj, panie Krzysztofie, miarkujmy się. 26 minut e, po południu dr Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa. Minęło pół roku i w zasadzie trudno powiedzieć, że stało się coś nadzwyczajnego w naszym życiu gospodarczym. No chyba, że większych strajków nie było, a te, które się zapowiadały, to jakoś rozeszły się po kościach. Wielkie chmury nadciągały nad polski rząd, rolnicy zapowiadali wielkie protesty, górnicy. No jak do tej pory pani premier sobie potrafiła z tym poradzić i wydaje mi się, że to jest największy sukces tych minionych sześciu miesięcy. jeżeli chodzi o pozostałe kwestie, które by dotyczyły ułatwienia życia przedsiębiorcom czy stworzenia jakiegoś dobrego klimatu podatkowego dla rozwoju gospodarki, to w tej dziedzinie raczej można by było powiedzieć, że są zapowiedzi takich rozwiązań, które w zasadzie będą utrudniały Prowadzenie działalności gospodarczej, a nie ułatwiały. Stąd jest również wiele obaw zgłaszanych przez środowisko małych i średnich przedsiębiorców. Jest podnoszonych wiele zarzutów ze strony związków zawodowych. Wydaje mi się, że pani premier nie ma specjalnie jeszcze żadnych powodów do zadowolenia. Pan Dariusz napisał, to taka propo propos tej ostatniej wypowiedzi. Do niedawna prowadziłem drobną działalność. Każda wizyta w Urzędzie Skarbowym wywoływała dreszcze. Jeśli ustawa dawała możliwość ukarania mnie grzywną. zawsze byłem karany, nawet za najdrobniejsze uchybienia. No i to podejście urzędników jak do oszusta. Pan Marek na antenie, witam, halo. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panu. Pani premier przyjęła znakomitą metodę pr to znaczy po prostu się nie pokazuje. Ja przez pół roku nie widziałem pani premier w telewizji. No właśnie Właściwie prawie w ogóle jej nie widziałem, a już nie widziałem, żeby na przykład była jakaś konferencja prasowa, żeby ona mówiła o tym, co rząd robi, czego dokonał. I teraz po pół roku pani premier wyjdzie i opowie nam jakąś historię, że jest wspaniale. A dla mnie jest jeden wskaźnik gospodarczy, który mówi o tym, czy w kraju jest dobrze, czy jest źle. Tym wskaźnikiem to jest migracja, emigracja ludności poza granicę naszego kraju i ona jest... Mniej więcej na tym samym poziomie już od kilku lat I po prostu to świadczy o tym, że tu się po prostu nic nie zmienia Dziękuję bardzo Co na to pan Krzysztof, panie Krzysztofie witam Dzień dobry Dzień dobry No ja mam wiem, mało czasu ostatnio, więc no ja powiem tylko tak Dla mnie słowo takim kluczem jest ta dekarbonizacja, dekarbonizacja Czyli już za mało było na fałszywych przesłankach, że, że nas zatapia dwutlenek węgla to teraz jeszcze doszło do tego, że w ogóle jako taki węgiel, czyli ten nasz główny atut jeszcze spośród zniszczonej gospodarki właśnie przez Balcerowicza rzeczonego niedawno i reszty hunty, no to jeszcze nam to zostało, a, a, czyli niezależnie od technologii już praktycznie... No prąd y, będzie za chwilę y, drożał kilkakrotnie, no ten gaz y, z, tego, z tego gazoportu, no to już wiemy, że to będzie, był program zresztą u pana, że to będzie około dwukrotnie droższe, więc to są y, farmazony w ogóle nie, nie mające y, wspólnego takie obiecanki, cacanki, no te o, obiecane dwa, przez 12 pieniędzy jakaś, ja można tysiąca złotych dla, nie wiem dla kogo to ma być, to ma być sprowadzanie imigrantów desperowanych, bo to dla obywateli, w ogóle dla urodzonych w Polsce Sumując, panie Krzysztofie, rozumiem, że e, nie ocenia pan tych działań i tego rządu pozytywnie. Pani Marta napisała pani premier. Nie chciała rozmawiać z górnikami, nie chciała rozmawiać z rodzicami w sprawie sześciolatków, czy też z rolnikami. Nie zrobiła nic, aby bezrobocie spadło i aby dwa miliony Polaków wróciło z emigracji do swoich domów. Pan Arkadiusz, Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, jestem właśnie przykładem takiego idioty, który właśnie wrócił z Anglii, bo tylko wyłącznie z powodów patriotycznych chciałem pracować dla tego kraju, chciałem oddać samego całego siebie, całe swojej umiejętności, wszystko, tylko co potrafiłem, to co robiłem w Anglii przez 9 lat i po 9, lat, po 9 latach z żoną wróciliśmy, przez półtorej roku zostali, zostaliśmy całkowicie okradzeni przez ten kraj, wiem co mówię, i, i według, mnie, znaczy według mnie tutaj po prostu nie ma o czym mówić, że nasz kraj, tutaj Polska, dogoni w jakiś sposób, nie wiem, zachód ogólnie zachód, nie wiem, tak się mówi to jest niemożliwe po prostu to jest tylko mydlenie oczu, żeby, żeby dogonić czy my kiedykolwiek dogonimy zachód tak zwany, czy Anglię, płacąc na tydzień składki, składki na emerytalnej podstawowej w tej chwili chyba 320 dwadzieścia funta tygodniowo Pan Robert napisał, nowa ordynacja wyborcza ma być gotowa za dwa lata, to znaczy tyle, że nie będzie gotowa nigdy. Profesor Balcerowicz ostatnio wypowiadał się, że taką ordynację jego zespół może napisać w kilka miesięcy, czyli nie ma woli politycznej. Profesor Wawrzyniec Konarski, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Wistula. Wszystko się zaczęło od zaklęć, gdy zaklęciami są wszystkie nominacje osobowe, które dotyczyły poszczególnych osób piastujących funkcje ministerialne. Nie dlatego, żebym chciał założenia wątpić w kompetencji osób, które są i tylko dla okazji, że stale jesteśmy raczeni przez panią premier zapewnieniami, że są to świetni kandydaci i będą dobrze dla Polski czy dla Polaków. Bardzo mnie ta retoryka irytuje, bo przecież to nie szef rządu, tylko raczej opinia publiczna powinna oceniać kompetencje poszczególnych ministrów. Część ministrów sobie radzi ze swoimi funkcjami tak sobie część generalnie kiepsko. W związku zaklęcia były fal startem Rzecz druga to jest budowa wizerunku przez panią premier, jeśli chodzi o jej rolę jako przywódczyni partii, jako szefa rządu. W obu tych rolach wypada niestety źle. Jako przywódczyni partii, no musi dziedziczyć pewną schedę po swoim poprzedniku, to tylko jeszcze za tak, chwileczkę wrócę, a oczywiście przyjmowanie takiej roli przywódczyni po kimś, kto wywarł znaczący wpływ na całą polską sferę publiczną, jest co rozumiem bardzo trudne i liczne przykłady europejskie, jeśli się mogę na nich zatrzymać, pokazują, że ci właśnie, którzy dziedziczyli tę schedę po znanych czy wielkich poprzednikach, akurat nie uważam sobie za Tuska za wielkiego, natomiast ponosłana znaczącego, nie mieli zawsze trudności. Bycie szefem rządu jest takie dość rozwergane i nerwowe pamiętajmy o tym, że pewne pomysły które były lansowane przez panią premier a być może przez jej otoczenie były kompletnie niewypałem, że wspomnę tę słynną sesję dla Wiwy. W dużym stopniu pani premier musi się skupiać na gaszeniu pewnych pozostałości czy łagodzeniu pewnych zaniechań ale z drugiej strony i nadgorliwości, jaką demonstrował jej poprzednik. Pan Maciej napisał na antenie padło zdanie o niezależności sądów. Chciałem tylko przypomnieć historię sędziego Milewskiego z Gdańska i czynności związanych ze sprawą Amber Gold. Siedem trójek na początku 2020. Pytanie, czy po sześciu miesiącach rząd można ocenić pozytywnie? A moim gościem jest pan poseł Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry, kłaniam się. Po sześciu miesiącach rządów Ewy Kopacz zauważa pan plusy, działania pozytywne, bo... To, że widzi pan minusy, to ja wiem. To jest to, to ta kontynuacja przecież rządu mandatówka, także trudno mówić tutaj o pół roku w tej chwili rządów. Tak naprawdę trzeba powiedzieć, że to jest już siedem i pół roku rządów i w tym czasie żadne poważne problemy nie zostały no a nie te, widzi Pan to... jednak pewnej dynamiki w sposobie podejmowania decyzji, i wrządzenia pomiędzy Panem Premierem Tuskiem a Panią Premier Kopacz? To znaczy, jeśli miałbym oceniać tutaj na przykład podejmowanie decyzji, to już bardziej widziałbym ten sposób Donalda Tuska, który rzeczywiście potrafił podejmować decyzje, czy trafne, to jest inna bo ocenialiśmy te decyzje krytycznie, ale rzeczywiście on z tym nie miał problemu, natomiast jeśli chodzi o Ewe Kopacz, to ten problem wyraźnie widać. Widać niezdecydowanie. Widać brak pomysłu na to, w którą stronę ten rząd powinien iść. Widać nawet brak pomysłu, brak pomysłu na to, jak budować swój własny wizerunek, bo pani premier Kopacz startowała od takiego wizerunku matki Polki, takiej babci, babci Ewy temu służyły wywiady, temu służyły sesje fotograficzne, tego zresztą służyły wypowiedzi pani premier, która mówiła o tym, że jak matka będzie się przed niebezpieczeństwem damykać w domu i chronić swoje dzieci, a potem nagle nastąpiło pójście zupełnie widoczone, budowanie takiego obrazu żelaznej damy. To a propos... E, się na to jest wszystko... E, a, propos, a propos dzieci, większa jednak liczba dzieci skorzysta z zasiłków, jak pan wie, więcej przeznaczono na budowę żłobków, pod opiekę wzięte będą dzieci osób, nieubezpieczonych, no to ważne chyba elementy polityki socjalnej. Niegodne uwagi i pochwalenia? Ależ panie dyrektorze, no zgoda. To są akurat kroki w dobrym kierunku, natomiast to nie są kroki przełomowe. My dzisiaj nie potrzebujemy w zakresie polityki prorodzinnej drobnych kroków, bo drobne kroki nas już do niczego nie doprowadzą. Te dobre kroki może dobre były kilka lat temu, ale nie dzisiaj. Dzisiaj mamy rzeczywiście dramatyczny no, ale urodzeń. ale poważne dziś kroki dziś podejmowane w za czasów rządu PiSu nie przyniosły na... specjalnie rezultatów, dziś na... myślę o becikowym. Dzisiaj potrzeba, panie dyrektorze, mamy propozycję jako Prawo i sprawiedliwość, Dzisiaj potrzeba realnego wsparcia. Wsparcia dla rodzin. Stąd pomysł no, realnej, finansowej, finansowego wsparcia dla rodzin, które zdecydują się mieć dzieci. To, co mu w naszym programie, tysiąc zł na każde dziecko. Pierwsze dziecko w rodzinach uboższych na drugie dziecko w rodzinach lepiej sytuowanych. No, to byłoby rzeczywiście realne wsparcie. To, co robi pani premier, no, to jest niestety tylko takie... Maskowanie problemu i braku pomysłu na to, co w tej sprawie robić dalej. Panie pośle, zapewne rząd, pani premier, być może przekonamy się za półtorej godziny, pochwali się zażegnaniem niepokojów, protestów lekarzy, górników. No, tego Można uznać to za sukces, zważywszy, że problem kopali, no to jest temat, jak wiemy, bardzo trudny i zaniechany od lat. No i, i mówić o opanowaniu o, o protestów społecznych, to sama ta teza jest nieprawdziwa, bo protesty społeczne się nie skończyły, wręcz przeciwnie mamy zapowiedzi e, kolejnych e, protestów, które mają się lada się rozpocząć, a przede wszystkim nie zniknęły powody, na których te duże protesty społeczne były organizowane, bo jeśli mówimy o górnictwie, to pani premier zapowiadała w swoim ekspoze przede wszystkim zmianę w sprawie zamówień publicznych, tak aby preferować zakup produktów wspólnotowych unijnych, co miało wyeliminować ten wielki eksport zalew węgla ze wschodu, z Rosji, z Ukrainy. Mm -hmm. Nic w tej sprawie nie stało. Była zapowiedź wsparcia nowoczesnych technologii węglowych. co mogłoby spowodować, że polskie kopalnie będą bardziej rentowne. No zamiast tego była propozycja likwidacji kopań. Więc tutaj całkowite niedotrzymanie obietnic Jeśli chodzi o rolników, była odpowiedź specjalnej ustawy antykryzysowej, która miała wyrównać górnikom straty, które ponoszą z powodu embarga rosyjskiego. Pusta, pusta, pusta odpowiedź. Jeśli chodzi o sytuację w służbie zdrowia. No, pakiet kolejkowy, który miał być, uzdro miał być takim uzdrowieniem sytuacji... E, w służbie... Pakiet onkologiczny, no budzi wątpliwości, to prawda. Budzi wątpliwości, jest Ale... przez, przez lekarzy, a, a jednocześnie jeśli chodzi o kolejki, no w dalszym ciągu one są bardzo duże. Na portniku stwierdza wręcz, że się cały czas zwiększają te kolejki, więc kolejne a jednak z drugiej strony, panie pośle, wciąż utrzymujemy bardzo przyzwoisty wzrost produktu krajowego brutto. Na tle wielu państw Unii to jest wręcz wynik bardzo dobry. Nie cieszy to pana? Oczywiście, że mnie to cieszy. Natomiast pytanie jest takie, jak to wpływa na poziom życia Polaków. Jak to spożytkujemy, bo, tak? Że, jak to spożytkujemy, bo żeby rzeczywiście mówić o trwałym odblokowaniu gospodarczym, no trzeba chociażby udogodnień dla przedsiębiorców. Bardzo wiele zapowiedzi w tej sprawie było, w pani premier, chociażby dotyczących tego to dzisiaj przedsiębiorców najbardziej blokuje, czyli systemu podatkowego, tego, co mówił słuchacz chociażby, mm -hmm. w wysokości tych wszystkich obciążeń, które gnębią dzisiaj e, przedsiębiorców. No i cóż z tego zostało? No była zapowiedź nowej ordynacji podatkowej, w tym roku miała, miały się jakby wstępny projekt pojawić, na razie nie słyszymy, żeby w tym roku ten dokument rzeczywiście ujrzeć dzienne e, Wprowadzenie systemu podatki, no tego też nie ma. No zamiast, zamiast tego mamy no, oburzającą zupełnie instrukcję ministra finansów, który słowa urzędników skarbowych że mają głupić jeszcze bardziej. Wiceministra finansów, to że prawda. Mają, o tym rozmawiałem z panem żeby, żeby europosłem by Piotrem Borysem. I Jeszcze jedna sprawa, panie pośle. Myśli pan, że decyzja sądu w sprawie Mariusza Kamińskiego wpłynie na ocenę polityczną działań rządu? No, to, że wpłynie na ocenę wymiaru sprawiedliwości władzy sądowniczej, to zapewne tak. Ale czy również na ocenę rządu? Myślę, że tak, bo chyba dzisiaj nikt w zdrowych myślach nie będzie próbował już forsować tezy o, o tym, że sądy są w Polsce całkowicie niezależne od władzy, czy w ogóle wymiar sprawiedliwości, bo włączam w to również prokuraturę teoretycznie niezależną, a de facto bardzo zależną, co usłyszałem na taśmach sowy i przyjaciół, kiedy... Minister Sienkiewicz tłumaczył, jakie ma sposoby na to, aby zmusić prokuratora generalnego do uległości i do działań, jakie rząd czy, sobie planuje. No, ten wyrok wpisuje się w walkę polityczną, wpisuje się w kampanię wyborczą w tej chwili, wpisuje się w em, taką opowieść, narrację Platformy, platformy Obywatelskiej o, o złym PiSie i złym, złym, złym, złej czwarty Rzecz podpolitej. Trudno uwierzyć, że ten wyrok nie jest wyrokiem Politycznym, tym bardziej, że mieliśmy takie fakty, jak sprawa sędziego Milewskiego, który obnażyła, jak w rzeczywistości wygląda niezależność Sądu Spraw. Wspomniana sprawa na antenie, tyle tylko, że, panie pośle, zawsze każdy wyrok tego typu można tak skomentować. Może to najprostsze, że o to mamy do czynienia z działalnością i wyrokiem politycznym. Ale panie redaktorze, mamy w tym przypadku no, wyjątkowo dziwną sprawę, bo nie jest to wyrok, który można rozpatrywać w oderwaniu od innych działań wymiaru sprawiedliwości. Jeśli kilka miesięcy temu, w końcu ubiegłego roku, mamy wyrok tego samego sądu. Tego samego sądu w sprawie... Który dwóch... uniewinnia? I, i w sprawie dwóch panów, którzy jakby no, byli przestępcami, czy byli przestępcami w tej sprawie. Mówię o panu Rybie i o, o drugim panu, panu K. I tam w uzasadnieniu tego wyroku stwierdzono, że działania CBA były całkowicie prawidłowe. Że były podstawy do tego, żeby tą operację w ten sposób przeprowadzić, że były do tego, żeby stosować prowokację policyjną wobec tych panów. A po kilku miesiącach ten sam sąd w trakcie kampanii wyborczej wydaje skrajnie odmienny wyrok i wskazuje w pierwszej instancji na razie, na szczęście, na więzienie tych, którzy tą operację prowadzili. No to musi oczywiście pojawić się pytanie, w jakim kraju żyjemy. Panie pośle, wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Posł Jacek Sasi na Prawo i Sprawiedliwość na antenie Trójki.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 Pan Rafał napisał, od kilkunastu lat słyszę tylko o zmianach i tylko słyszę. Politycy z każdej strony powinni być wymienieni na ludzi, którym zależy, by było lepiej. Wiedzą, jakie przepisy powinny pomóc, na przykład w prowadzeniu działalności gospodarczej. Obecne państwo tylko karze, a nie nagradza. To najgorszy system motywacyjny. Siedem trójek na początku, dwadzieścia Za, a nawet przeciw. Hmm... To pytanie jeszcze zadam, ale pan Mateusz mnie ubiegł komentując. Wszyscy narzekają na Platforma i tak wygra wybory parlamentarne zdaniem słuchacza w przyszłym roku. No, w tym roku to jest paradoks, komentuje słuchacz, którego przyznam, że nie pojmuję. Siedem trójek na początku, 22. Panie Rafale, witam, halo? Może za chwilę. W takim razie pan Robert, panie Robercie. Witam, witam, witam. Witam pana. E, no tragedia te pół roku rządów. przede wszystkim kontynuacja tego najgorszego, czyli wojny przeciwko Polakom. Pamięta pan, zaczęło się już od ekspozy, potem to tragiczne w numer Kopacz tym wtedy na tej konwencji. I ta wojna jest cały czas kontynuowana, no mamy e, ten wczorajszy wyrok sądu. Jakoś to się dziwnie zbiegło, te zapowiedzi kopacz że wszystko, żeby w pierwszej turze i tak dalej. I teraz tak nagle. Skoki po kilku latach, yy, smoleńsk yy, na taśmach i, i w doktrynie mamy, w doktrynie mamy napisane, że Yy, będziemy walczyć w pis -y yy, No i ten wczorajszy wyrok, dzisiaj słyszałem taką niefortunną obronę, że to yy, urzędnicy są karani za przekroczenie. Dziwne, że nie słyszałem o karze dla urzędników z PO, dla ministrów, którzy dają potężne kontrakty różnym kolesiom niekoniecznie udacznym. No poza tym sprawa pakietu onkologicznego moi kumple lekarze ze wstydem yy, odwracają głowę, mówią to, to to jest u nas temat tabu, bo jest fatalnie. A ja z własnego podwórka tylko panu ostatnie zdanie powiem Jedno. do mojej pierwszej kontakty czekałem do tej pory trzy tygodnie bez napisu, a te dwa miesiące Dziękuję proszę. Pan Tomasz napisał, oczekuje, żeby któryś z rządów w końcu ograniczył wydatki na administrację niestety Pani Premier Kopacz nie wykazała się żadną aktywnością w tej sprawie czy kraj bogaci się, jeżeli jest tylu urzędników i ciągle ich przybywa Panie Ryszardzie, halo? Dzień dobry, witam Dzień dobry, troszkę bliżej mikrofonu proszę Słuchajmy teraz Tak, ten? bardzo dobrze w ramach komentarza dodam tylko z własnej perspektywy. Pracowałem jako koordynator projektów międzynarodowych i muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że w obrębie Unii Europejskiej, państwa polskiego czy współpracy panuje, powiedzmy, łagodnie i delikatnie aż taki bezmiar niekompetencji i marnotrawstwa. Drugi przykład. Wróciłem z rodziną w tej chwili z Niemiec i co się okazuje? W Polsce nie tylko więcej płacy za śmieci, nie więcej za prąd, ale również za ubezpieczenie zdrowotne, które mi nie gwarantuje tego wszystkiego, co tam mam od ręki. Więc pytanie jest, jakim cudem to się wszystko dzieje? Pani Ewa, komisarz skarbowy, do mnie napisała, kiedy da nam wreszcie pan święty spokój. Przykre jest, że dostaje się zawsze nam, pracownikom niższego szczebla. Ponosimy konsekwencje za tych, którzy tworzą prawo, które my musimy potem stosować w praktyce. Ale ja nie miałem, droga słuchaczko, pretensji do pracowników urzędów skarbowych. Wcytowałem, wspominałem tylko wypowiedź pana wicepremiera Kapicy. Profesor Adam Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie. A chyba są takie aspekty, na które warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o działalność rządu Ewy Kopacz. Po pierwsze jest... Taki okres, podczas którego szczególnie nasiliły się różnego rodzaju konflikty społeczne, konflikty z różnego rodzaju środowiskami zawodowymi głównie, ale również jeśli chodzi o pewnego rodzaju środowiska społeczne. Przypomnijmy lekarzy, przypomnijmy górników, przypomnijmy ostatnie wydarzenie jeśli chodzi o rodziców sześciolatków i wszystkie te okoliczności właściwie pokazują nam ten rząd jako taki rząd łatania dziury, rząd, który zajmuje się rozwiązywaniem problemów, które mają charakter bieżący, gorący i w zakresie tego rozwiązywania problemów ten rząd nadmiernie sprawny nie jest. Natomiast druga okoliczność jest też taka, że nie widać żadnej innej aktywności programowej tego rządu. To o tyle może być zrozumiałe, że mamy okres bezpośrednio wyborczy. To, że wybory są za pół roku, nie ma tutaj żadnego znaczenia. Rząd ten został powołany głównie do tego, zresztą takie były zapowiedzi, żeby przetrwać ten okres przedwyborczy i doprowadzić do tego, żeby Platforma Obywatelska mogła ponownie te wybory wygrać. To być może jest powód, dla którego te zaniechania są tutaj bardzo powszechne. Natomiast oznacza to niestety też tyle, że te reformy, których Polska wymaga, są jakoś odraczane w przyszłości. Panie Wojciechu, witamy Pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, dwie króciutkie sprawy. Pierwsza to symbolem rządów pani Ewy Kopacz i PO jest wizyta w Niemczech, gdzie mając rozłożony dywan nie mogła znaleźć właściwej drogi i pani Merkel musiała ją poprowadzić, bo gdzieś schodziła na bok. A druga sprawa to rząd pana Olszewskiego rządził osiem miesięcy. Przez ten czas chciał wprowadzić lustrację i wprowadził wojska rosyjskie z Polski. I teraz możemy sobie odpowiedzieć na pytanie. W 1992 roku rzecz się działa. Po wyroku na panu Mariuszu Kamińskim i po tym, co się dzieje na Ukrainie. Jeżeli mamy przy rządach patriotę, to od razu on wie, co obywatelom i krajowi jest potrzebne. Natomiast te rządy od siedmiu i pół roku nie wiedzą, w związku z tym mamy taki wyrok na Mariuszu Kamińskim i dobrze, że nie mamy rosyjskich wojsk, ponieważ mielibyśmy to samo, co na Ukrainie. Pan z... Jacek napisał, gdyby, gdy słucham tych wszystkich malkontentów, to nachodzi mnie taka myśl, że może szkoda, że nie zostawiliśmy jakiegoś kawałka Polski. Reprezentatywnego. Bez reform lat 90., bez Unii Europejskiej, dali ją tym malkontentom w zarządzaniu. Wtedy okazałoby się, czy mają rację. Pani Maja, halo? Halo, ten dobry. Dzień ten dobry. Należałam do Unii Wolności i sama dreptałam chciał wśród działaczy o to, żeby do nas Tusk wygrał z profesorem Geremkiem Świętej Pamięci e, w, wewnątrz Unii Wolności e, wybory na szefa Unii Wolności. Powiedziałam, że tak Unia Wolności może się podwignąć, kiedy do nas Tusk należał do Unii Wolności. Drebdałam e, w, w, do Solidarnościowych działaczy, bo byłam w bądźrzucie Unii Wolności, wierzyłam do nas Pani Maju, wska. ale skracając, I, e, skracając wypowiedź, z całym szacunkiem. Z całym szacunkiem. Nie ma Wróćmy do pytania. Mm -hmm. nie ma reform systemowych, które do nas tu obiecywał nieraz. Ja mam 1280 zł pracując na infolinii w sieci komórkowej, jednej z bardziej znanych marek polskich i e, po odjęciu dojazdu PKP i MPK do miejsca pracy to jest około 250 zł. E, od kilku lat mam 1000 zł z kieszeni, jak opłatę swoje rachunki za telefon komórkowy i telefon stacjonarny, że pensja, 25% pensji to jest mój dojazd do pracy. Jedna, czwarty, jedna czwarta pensji. I Chciałaby pani zadać pytanie, pani premier, jak tu żyć? Za 9 minut, godzina 13, Dariusz Joński, poseł SLD. Dzisiaj pani premier Ewa Kopacz przedstawia i chwali się tym, że połowę swojego programu nie zrealizowała Platforma i Polskie Stronnictwo Ludowe. Ja oceniam rządy pani Kopacz co najmniej średnio, dlatego, że pani premier Kopacz i rząd Platformy i PSL nie poruszył najważniejszych kwestii fundamentalnych dla naszego kraju. A więc jak będą wyglądały emerytury za 5, za 10 lat? Dlaczego mamy do czynienia z drugą falą emigracji? Dlaczego rząd nie podejmuje w tej sprawie żadnych decyzji? Dlaczego w końcu przeprowadzono reformę służby zdrowia tak nieudolnie, okazuje się, że ta reforma wprowadzona przez Bartosza Rukowicza się nie sprawdziła. I w końcu rynek pracy i miejsca pracy. Dlaczego przed 8 lat Platforma Obywatelska IPSL, która została z Unii Europejskiej prawie 45 miliardów złotych, nie wykorzystała w taki sposób, aby faktycznie skutecznie walczyć z bezrobociem. Dzisiaj mamy wyższe bezrobocie od tego, kiedy Platforma IPSL w 2007 roku przejmowała rządy. Za 7 prawie 13. Dziś na pytanie, czy po 6 miesiącach rząd można ocenić pozytywnie 12% internautów trójkowych uważa, że tak. 88% że nie. Ponownie na antenie, Europosłów Platformy, pan Piotr Borys. Witam. Witam, witam witam państwa. Ponownie pan poseł Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Pan Piotr Borys, mówiliśmy o tym, sprawa gazoportu w Świnoujściu. Ona pojawiła się również w słynnej aferze taśmowej, była jednym z wątków rozmowy. Tę całą aferę miał wyjaśnić minister Sienkiewicz. No, nie wyjaśnił, pewnie już nie wyjaśni. <śmiech> Niektórzy spekulują, że może część nagrań jeszcze wypłynie. Mam takie wrażenie, że wszyscy liczą na to, że problem sam się rozejdzie. Jak pan uważa? To, co jest najważniejsze, to, to dokończenie na pewno w tym roku i, i otwarcie gazoportu to jest... To, co jest fundamentem jakby bezpieczeństwa energetycznego. W to na pewno, na pewno, ale ten wątek to, to, to poruszyliśmy, jest. a ja bym chciał zapytać Próżmy Pana mi, o nagrania. Nie, nie, mam, nie mam wiedzy, podobnie jak większość yy, naszych słuchaczy. Nie, nie ma wiedzy, co znajduje się w nagraniach. Jest to w dyspozycji prokuratury, więc trudno mi komentować yy, te wątki. Panie pośle, pan poseł Jacek Sasin, jeden ze słuchaczy, nawiązał do tego wątku i by zapytał, jak to się dzieje, że po tylu latach rządów Platforma utrzymuje wciąż wysoki stopień poparcia. Może wyborcy nie wierzą w lepszą skuteczność dzisiejszej opozycji? Zresztą ja myślę, że tutaj przede wszystkim niezwykle sprawna propaganda ze strony rządu, która no, potrafi rzeczywiście kreować e, rzeczywistość w ten sposób, że przedstawiać e, i rozmuchiwać do niebotycznych rozmiarów jakieś sukcesy tego rządu, a jednocześnie przemilczać. Ale w jest, polityce nie... to, chyba, to chyba przymiot... No, no pewnie tak, no w tym przypadku. Pan oczekuje od pani premiery, że dzisiaj wystąpi o 14 i to, to będzie o, biła się to w piersi? Pokazuje skuteczność, natomiast, natomiast pytanie co z tej skuteczności dobrego dla Polski i Polaków, bo w sensie oczywiście politycznym dla pani premier i dla informacji to tak, to tak, to rzeczywiście przymiot. Natomiast co z tego mają tacy tutaj już rzeczywiście się takiej odpowiedzi pozytywnej udzielić, udzielić na pewno nie można. Ja myślę, że przychodzi jednak ten moment, kiedy Polacy rozliczą rządy, przede wszystkich jest wypełnionych obietnic. Mamy wybory prezydenckie, za chwilę prezydenckie parlamentarne, wybory parlamentarne jesienią. Ja myślę, że one przyniosą zasadniczy przełom w Polsce. Trudno zrealizować, panie pośle, w sześć miesięcy zapewne wszystkie plany zawarte w ekspoze, ale tak. może się okazać dzisiaj, że rząd pochwali się na przykład, że zrealizował połowę. No, to i tak uzna pewnie za dobry wynik, nie sądzi pan? No znaczy, panie rektorze, bo chwalić się oczywiście ten rząd może. Zrobił to znakomicie, robił to również znakomicie poprzednik pani premier. Natomiast no się nie da się zmienić. Z tych podstawowych zapowiedzi, o których mówiliśmy zresztą wcześniej, czyli poprawę sytuacji w górnictwie, w służbie zdrowia, a z problemami rolnictwa, Szczególnie tymi spowodowanymi przez embargo rosyjskie. Tutaj w tych sprawach nic się nie stało. stworzenie przedsiębiorcom, zbudowanie e, nowego systemu podatkowego, e, walka skuteczna z bezrobociem. Tutaj rzeczywiście żadnych e, pozytywnych e, decyzji rządu, rządu nie ma. E, I tego po prostu sama propaganda nie zmieni. Piotr Borys, jeszcze na koniec. Pana zdaniem, jest to rząd, który ma wizję, ma plan dla polskiej gospodarki? Oczywiście, że tak. To jest, to jest rząd, który oczywiście pod, w, powstały w horyzoncie rocznym do wyborów parlamentarnych, ale przecież większość tych zapowiedzi, o których mówiła pani premier w swoim expose, a dzisiaj podsumuję, są to, są to działania długofalowe, bo przecież wymieniła wcześniej zmiana ordynacji podatkowej, skuteczne wykorzystanie środków europejskich ostatnich do roku 2020, które będą decydować o tym, czy Polska będzie dalej konkurencyjna, czy też będzie na peryferiach, czy, czy to Europę? Euro w swoim rozwoju, czy zmodernizujemy polski przemysł, polską energetykę. To są wyzwania, które, które stoją, stoją przed tym rządem, przed Polakami i uważam, że, że, że to, jest, to jest rząd ofensywny, rząd, który będzie do tych celów przekonywał już za chwilę, bo zdanie spełna 5 miesięcy w wyborach parlamentarnych i mam nadzieję, że Polacy Polacy będą przekonani do, do tego, co przed nami, a więc do Polski nowoczesnej i przede wszystkim Polski przewidywalnej. To jest klasyczne, że oczywiście narzekamy. To, to ma miejsce w tej kampanii wyborczej. Ja uważam, że jeżeli od, odłożymy zupełnie na bok konteksty polityczne, to uważam, że, że naprawdę jest co robić w Polsce i ten rząd jest rządem ambitnym. Piotr jedno zdanie. Jedna bardzo ważna uwaga. Uwaga, ale nie jedna. Się, nie dajmy się zwieść, że ten rząd trwa pół roku, bo Platforma Obywatelska i PSL rządzą w Polsce 7,5 roku i budowanie nowego systemu podatkowego 7,5 roku jest naprawdę odpowiednio dużo czasu. Zrobienie zdrowia tak samo i wiele sprawdałoby się w tym czasie rozwiązać. To nie jest tak, że ten rządzi, rząd rządzi tylko pół roku i zabrakło mu czasu. Piotr Borys, były europoseł Platformy, Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję Dziękuję za spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Ze 3,5 minuty, godzina 13. Usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. ma hates that